Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 kwietnia jest 12. Małgorzata Mańborska, zapraszam na serwis Trójki. Jest wyrok 25 lat więzienia dla zabójcy studenta z Krakowa. Na Morzu Ochockim trwają poszukiwania 15 osób, które zaginęły po zatonięciu trawlera. Dziś 10. rocznica śmierci św. Jana Pawła II i Wielki Czwartek. Dwadzieścia pięć lat pozbawienia wolności. Taki wyrok usłyszał Mirosław L. oskarżony o brutalne zabójstwo studenta w centrum Krakowa. Dawid Kornecki zginął, bo stanął w obronie swojej dziewczyny. Pijany bandyta zadał mu dwa ciosy nożem. Uzasadnienie wyroku czytała sędzia Justyna Dressler-Sewerska. Oskarżony działał pod wpływem alkoholu w centrum miasta, pod okiem kamer, czym okazał całkowite poczucie bezkarności swojego zachowania z wyjątkowym nasileniem złej woli, okazując pogardę dla ludzkiego życia. Szczególnie bulwersuje całkowita przypadkowość działania oskarżonego. Na miejscu Dawida Kornelskiego tej tragicznej nocy mógł znaleźć się każdy. Sąd zdecydował też, że Mirosław L. powinien wypłacić rodzinie zamordowanego 200 tysięcy złotych za dość uczynienia. Do morderstwa doszło dwa lata temu. Po śmierci studenta ulicami Krakowa przeszedł marsz milczenia przeciwko przemocy. Na Morzu Ochockim wciąż trwa akcja ratunkowa nad ranem. 300 kilometrów od Magadanu zatonął statek rybacki z ponad 130 osobami na pokładzie. Do tej pory uratowano 63 osoby, a los 15 wciąż jest nieznany. Trawler Dalni Wasok wykonywał zwyczajny rejs połowowy. Według świadków w pewnym momencie jednostką wstrząsnęło, jakby w coś uderzyła i na pokład zaczęła wdzierać się woda. Taką też wersję katastrofy przyjęli prokuratorzy z Komitetu Śledczego badający przyczyny tragedii. Tymczasem część uratowanej załogi obciąża winą nieżyjącego kapitana, który miał przyjąć na pokład więcej ładunku ryb niż przewidywała instrukcja bezpieczeństwa. W wyniku przeciążenia gwałtownie statek przechylił się nabierając wody. Na pokładzie było 132 członków. W załogi z których 76 to Rosjanie w akcji ratowniczej uczestniczy śmigłowiec i 26 statków Poinformował pułkownik Oleg Wołynkin z Komitetu Śledczego. Poszukiwania piętnastu marynarzy prowadzone są w bardzo trudnych warunkach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Była dyrektorka szpitala kolejowego w Lublinie z zarzutami korupcyjnymi. Ona i prezes zarządu jednej z podkarpackich spółek usłyszeli je w związku z postępowaniem prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, informuje rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. Wszystko wskazuje na to, że kobieta, która w 2012 roku była dyrektorem szpitala, przyjęła korzyść majątkową w postaci wykończenia i docieplenia domku letniskowego od prezesa zarządu podkarpackiej firmy, wykonującej roboty budowlane na rzecz tego właśnie szpitala. W prokuraturze apelacyjnej usłyszeli zarzuty korupcyjne. To jest odpowiednio wręczenia i przyjęcia korzyści majątkowej. Grozi im od sześciu miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Wykonane prace były warte kilkanaście tysięcy złotych. Msze, czuwanie modlitewne, spotkania, koncerty i marsz pamięci Polacy wspominają dziś świętego Jana Pawła II, bo dziś dziesiąta rocznica śmierci papieża. Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się ze stypendystami Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i mówił o nich tak. Żywą myśl Jana Pawła II zamieniają w żywe przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie przecież samym tym słowie jest. Branie przed siebie i pójście dalej. Pójście dalej z całym pięknym bagażem i doświadczenia i myśli Jana Pawła II i z całym pięknym wyzwaniem, jaki stanowi przyszłość waszego życia, waszych rodzin. W tym roku papieska rocznica przypada w Wielki Czwartek, dzień szczególnie ważny dla kapłanów to pamiątka ustanowienia dwóch sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpocznie się wieczorem mszą Wieczerzy Pańskiej. W jej trakcie księża wykonują obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom. To nawiązanie do gestu Jezusa z ostatniej wieczerzy. Ksiądz Przemysław Ślibiński, rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej. Jezus przez ten akt pokazuje, że Jego misją jest służba. Niepanowanie. Stąd ten znak jest powtarzany przez papieży, biskupów, przez proboszczów. W Wielki Czwartek w kościołach parafialnych odprawiana jest tylko jedna msza. Właśnie msza Wieczerzy Pańskiej. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. 35. Warszawskie spotkania teatralne już zakończone. Organizatorzy uważają je za udane. Publiczność też. Frekwencja dopisała, sale były wypełnione po brzegi. Młodzi ludzie siedzieli na schodach. Zdaniem krytyka teatralnego Zdzisława Pietrasika duże zainteresowanie warszawskimi spotkaniami teatralnymi pokazuje, że teatr w Polsce nie jest pasę. To się świadczyło, że takie zapotrzebowanie na dobry teatr jest miłostające, a może też coś świadczy o tym, że w Warszawie takich przestawień teatralnych naprawdę znaczących, poruszających, no nie ma za wiele, a ta potrzeba przeżyć coś takiego wielkiego. Jest. Wśród zaprezentowanych spektakli znalazły się między innymi wycinka Krystiana Lupy czy dziady Radosława. Karywcika. Doborem repertuaru zajął się Zdzisław Pietrasik. Wymagająca warszawska publiczność żywo go przyjęła. Dużym powodzeniem cieszyły się zarówno spektakle, które okrzyknięto najlepszymi, jak i te z mniej znanych teatrów choćby z Katowic, Morfina czy Sosnowca, Koń, Kobieta, Kanarek. Z jednej strony ta wielka klasyka, ale też współczesne się podobały. Imprezą towarzyszącą warszawskim spotkaniom teatralnym była prezentacja archiwalnych spektakli przeglądu zarejestrowanych przez Teatr Telewizji. Stołeczne Święto Teatru to także małe warszawskie spotkania teatralne. Najmłodsi mogli zobaczyć w sumie 8 spektakli. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis trójki. Popołudnie pochmurne, ale chwilami będzie się rozpogadzać. Wszędzie możliwe przelotnopady śniegu, krupy śnieżnej i deszczu ze śniegiem. Lokalnie burze nad morzem i w górach silny wiatr od trzech stopni na ziemi świętokrzyskiej do pięciu na północy i siedmiu w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Świeżość i orzeźwienie. Potrzebujesz go w pracy, życiu i przy świątecznym stole. A tak się składa, że w Polomarkecie dużo orzeźwienia. I tylko teraz Pepsi 7A lub Mirinda w cenie 5,99 za dwie dwulitrowe butelki, by Wasze życie smakowało lepiej. Polomarket, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa. Dzień dobry, to już 8 minut po południu. Odetchnijmy dziś, proszę Państwa, od wielkiej polityki, planów rządu, perspektyw dla polskiej gospodarki. Zwłaszcza, że święta zapasem. Ostatni to zatem moment, by przygotować się na spodziewane okoliczności. Wprawdzie to już troszkę za późno na kiszenie kwasu na żur, który ma szansę nie ukisić się, ale innych pomysłów na prace świąteczne zapewne nie zabraknie. Zawsze coś jest do zrobienia. Słyszę w domu, co no, nie zachwycam. Jak wynika z sondażu TNS Polska, ponad połowa Polaków planuje przedświąteczne sprzątanie. Najczęściej na liście prac pojawiają się mycie okien, podłóg, odkurzanie dywanów oraz pranie firanek skoro połowa sprzątanie planuje, to ciekawe, co planuje reszta Polaków. Albo niczego nie planuje, albo sprzątać po prostu nie musi. Nie musi, bo na przykład na święta wyjeżdżam, ciesząc się, że za święta odpowiada po prostu mama. Tymczasem sondaż Ibris Homo Homini obrazuje nasze wydatki świąteczne. 42% ankietowanych planuje wydać na organizację tegorocznych świąt mniej niż 300 zł. 25% pytanych planuje wydatki w granicach 500 złotych. Jakże często przy okazji świąt słyszymy w mediach rodzinny charakter świąt. Są jednak i tecy, którym ten charakter po prostu nie odpowiada. Stąd dzisiejsze pytanie, czy lubię święta? A moim gościem jest pan dr Tomasz Grzyb, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Psycholog społeczny, witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Wie pan, że są ludzie, którzy świąt nie lubią? Narzekają na taką wymuszoną atmosferę świąteczną, na taki przymus świętowania z rodziną, z którą po prostu nie mają ochoty świętować. Narzekają na wydatki, które trzeba ponosić. Znam takich wreszcie, którzy ulegają presji, bo nie chcą robić przykrości mamia. Współczuje pan takim, czy traktuje bez emocji? Właściwie staram się ich zrozumieć. Rzeczywiście tak jest, że my lubimy narzekać. Zresztą wybitny polski psycholog społeczny Bogdan Mójciszkę stworzył nawet taką koncepcję, która nazywa się Polish Culture of Complaining, czyli Polska Kultura Narzekania. I zupełnie nas nie powinno dziwić to, że, że część z nas narzeka na, na święta. Ale mnie się to dosyć mocno kojarzy z takim cytatem, który kiedyś popełnił wybitny narodowy poeta szkocki Robert Burns. Mm -hmm. który powiedział, że bardzo bardzo dobrze jest mieć wspaniałą, kochającą się, bliską rodzinę, tylko o ile to możliwe, dobrze byłoby, żeby mieszkała w innym mieście i wtedy wszystko będzie, wszystko będzie w porządku. No rzeczywiście tak jest, że my mamy kłopot z tymi relacjami rodzinnymi, a one się dosyć mocno, te kłopoty nasilają wtedy, kiedy no, jesteśmy zmuszeni do odgrywania pewnych ról. Święta są pod tym względem dosyć wymagające od nas wszystkich, bo z jednej strony mamy dosyć znaczne oczekiwania wobec nich, chcemy, żeby się rodzina spotkała w rodzinnej i, i kochającej atmosferze przy świątecznym stole, ale z drugiej strony tak naprawdę stosunkowo mało robimy, żeby ta atmosfera się wytworzyła. Innymi słowy, jest trochę tak, że wierzymy w magię świąt. To trochę bardziej jest związane ze świętami Bożego Narodzenia, ale i, ale i Wielkanoc nie jest od tego wolna, mm -hmm. niż chcemy pracować, żeby ta magia się nam wydarzyła, żeby ona się zadziałała. A może to wynika z wygodnictwa, po prostu. Liczymy na to, że reszta rodziny coś zrobi za nas. Y tak, to jest pełna zgoda z tym, że mówimy chyba trochę o dwóch, dwóch różnych rzeczach. Z jednej strony mamy takie świąteczne przygotowania powiedziałbym zasobowe i zapasowe. To znaczy chcemy, żeby wszystko było żywieniowo-materialne. Tak, tak. Przy okazji mam pewną prywatę, szczerze mówiąc, bo chciałbym, Proszę A, bardzo. Czy... chciałbym słuchaczy zapytać o jedną taką kwestię. Otóż ja pochodzę z, ze Śląska i mamy tutaj dosyć oszczędną kuchnię. To znaczy chcemy, żeby się nic nie marnowało. Aha. Jak zawsze przed świętami przygotowuję pasztet. to no nie będę podawał przepisów, bo to oczywiście głęboka tajemnica rodzinna, ale mhm. y, ważnym jest oczywiście ugotowanie wszystkich mięs w, razem z warzywami. Mhm. No i później pozostaje kwestia tych warzyw. Spotkałem się z teorią, że można te warzywa także zmielić i do tego pasztetu, dodać, ale nie chciałbym specjalnie ryzykować bez zasięgnięcia opinii. Y, ja, bym, ja bym na na miejscu ryzykował i absolutnie tę marchewkę y, umieścił również w pasztecie. Ja głęboko szanuję, panie redaktorze, pana zdanie, ale, ale mi pan mimo, nie dowierza. Rozumiem, no, i słusznie, chciałbym, bardzo chciałbym słusznie. Wsparcie tak. tych, tych setek słuchaczy, którzy, którzy ewentualnie mogą się w tej kwestii wypowiedzieć. To myśli, że, myślę, że z powodzeniem pan na takie wsparcie może liczyć. A propos tych ról w rodzinie, wie pan, że jest pan w grupie, zgodnie z sondażami, która wyda na święta najwięcej a Nie planuje pan. Około 500 zł wydadzą osoby w, w przedziale 45-54. To można chyba tłumaczyć tym, że jest to ta grupa, która najczęściej święta organizuje, za święta odpowiada. Może tak być, choć y, jeśli pan uznał, że ja mam powyżej 45 lat, to jest to kolejny bolesny dowód, który płynie z otoczenia, a nie, nie pierwszy w, w ostatnim czasie, który podkreśla mój Czyli zaawansowany. przestrzeliłem przed świętem. Odrobinę nie to nie, bardzo to, ale, Paweł, ale nie czepiajmy się. Przepraszam tutaj. bardzo, ale wie nie. pan, bo y, y, tak y, od czasu do czasu rozmawiamy, uznałem po prostu pana za sensata. Czyli, czyli osobę, czyli osobę taką poważną, do której ludzie zwracają się z prośbą o radę. No i pomyślałem, że taki sensat, no to te 46 to już być może ma. Bardzo dziękuję. Nie jest aż tak, ale zmierzam nieuchronnie ku tej, ku tej granicy, kiedyś ona się na pewno kiedyś ona się na pewno ziści. Pan organizuje święta, czy idzie pan na łatwiznę? Częściowo organizuję święta, to znaczy częściowo będziemy te święta spędzali u moich teściów, a w drugi dzień świąt spotykamy się, spotykamy się w moim domu. To oczywiście sprawia, że kilka rzeczy trzeba, trzeba przygotować. No i stąd także moje pytanie do słuchaczy dotyczące... Tego też po co ludziom, panie doktorze, święta, by świętować Wielką Noc, a może jednak po to, by po prostu odpocząć poleniuchować? To co, przez chwilę poważnie teraz? Niekoniecznie. Ja nie, nie mam takich ambicji dzisiaj, ale proszę. Spróbujmy. Ja zazwyczaj, kiedy spotykam się po raz ostatni przed świętami, obojętnie czy są to święto Bożego Narodzenia, czy święto Wielkiej Nocy z, ze swoimi studentami, to zazwyczaj składam im życzenia na dwa sposoby. Dla tych, którzy przeżywają te święta religijnie, których moglibyśmy nazwać wierzącymi, poszukującymi, może nawet wątpiącymi. I dla tych, którzy, którzy deklarują się jako, jako niewierzący, czy może agnostycy, choć oczywiście to są dwie rzeczy, które. Powinniśmy, powinniśmy rozłącznie traktować. Tym pierwszym zazwyczaj życzę, żebyśmy się zastanowili, co świadomość zwycięstwa śmierci w nas zmienia. Czyli żebyśmy zastanowili się, co wiara, którą deklarujemy, którą wyznajemy, zmienia w naszym codziennym życiu, mhm. zwłaszcza w relacjach z innymi ludźmi. Czy świadomość tego, co się wydarzyło, dwa tysiące z górką lat temu w, w okolicach Jerozolimy, w okolicach Święta Paschy, coś rzeczywiście w naszym codziennym życiu zmienia. Natomiast dla tych, którzy, którzy deklarują się jako niewierzący, zazwyczaj życzę takim ludziom, abyśmy mogli w te, w te święta, w ten szczególny czas pewnego pewnego szczególnego myślenia o rzeczywistości no zastanowić się na ile te relacje z innymi osobami, które w okresie świątecznym się nasilają są dla nas istotne i co możemy zrobić, żeby one były po prostu lepsze. No bo jakkolwiek byśmy naszego życia nie, nie opisywali, nie definiowali, to to jak konstytuujemy swoją, swoją osobę w stosunku do innych ludzi, no jest pewną kluczową sprawą, e, która wpływa także bardzo poważnie na jakość naszego życia. E, a zatem e, te święta mogą być no, po to właśnie, żebyśmy uświadomili sobie, że po pierwsze jesteśmy przemijali, jesteśmy skończeni w którymś momencie, e, ale także możemy coś zrobić, żeby ten czas, który mamy, który jest nam jakoś dany, który mamy e, przed sobą jeszcze dobrze wykorzystać. To nie chodzi o to, żeby było go jak najwięcej, ale o to, żeby był jak najlepszy, a o to możemy zadbać szczególnie w okresie świąt. Pięknie powiedziane. W zasadzie to mógłbym już zakończyć audycję. No nie ciągle jeszcze nie wiem, co z tym pasztetem, więc warto. Ewentualnie, ewentualnie powrócić do takiej żelaznej formuły dziennikarzy prowadzących do tematu wrócimy. To mnie o tyle bawi, że oczywiście nigdy nie wracają. Ale tak. nie, ale my rzeczywiście powrócimy przed godziną 13. Doktor Tomasz Grzyb, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Psycholog społeczny jest moim gościem 17 minut po południu, za kilkanaście minut porozmawiamy. Wiemy, proszę Państwa, z innym wybitnym specjalistą od świąty, mianowicie Panem Andrzejem Poniedzielskim. Tu program trzeci Polskiego Radia. niebanalne pytanie, czy lubię święta 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl Zwłaszcza panów prosimy, aby na chwilę, choć oderwali się od obowiązków licznych, domowych, od trzepania dywanów, mycia firan i spróbowali podzielić się z nami swoją opinią. Siedem trójek na początku dwadzieścia dwa. Pani Ewa pisząca nie ma wątpliwości. Wszystkie warzywa dodawać właśnie kręcę paszterce. Barbara napisała również pasztety, robię na święta, miele, wszystko co pochodzi z wywaru, zatem mięso, słoniny, wątroby i wszelkiego rodzaju warzywa życzę smacznego. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panu. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że udało mi się w końcu do pana dozwolić, Teraz odpowiem na pana pytanie, czy, czy lubię święta? Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że już raczej nie. Jako mm -hmm. dziecko tak, bardzo, bardzo święta lubiłem, szczególnie te Bożego Narodzenia, wielkanocnie również, ale. No ale może to się, się jeszcze mniej. zmieni, panie Tomaszu, na starość, bo człowiek podobno z wiekiem dzieci nie I panie Kubo, i właśnie tutaj chciałbym powiedzieć bardzo ciekawą rzecz. Parę lat temu spędziłem święta wielkanocne w Egipcie gdzie również w bardzo dużym hotelu, temperatura oczywiście plus 30 stopni. I tam święta bardzo mi się podobały, co wchodzą, ponieważ była to ogromna dyskoteka. Na plaży była w ciągu dnia zorganizowana ogromna dyskoteka i po prostu... I po prostu połączenie zostało chyba przerwane Pan Jerzy, panie Jerzy, witam, halo dzień dobry. dzień dobry Ja mam dopiero 66 lat, więc nie wiem czy dzieci dziecinnieje Ale od wielu lat zrezygnowałem ze świąt, nie obchodzę A nawiązując do wypowiedzi pańskiego gościa Pan mhm. coś tak ładnie powiedział na temat tego, że przemijalni, jesteśmy przemijalni tak. I w związku z tym, że jesteśmy przemijalni Ja staram się nie od święta, a na co dzień ludzi, ludzi lubić po prostu Ludzi szanować a świętuję sobie wtedy, kiedy uznam za stosowne, kiedy jest mi fajnie i staram się, żeby mi jak najczęściej było fajnie i czego wszystkim życzę, a świętującym życzę radosnych świąt. Wszystkiego dobrego, pan Przemysław przytomnie zauważa. Należy sprzątać przez cały rok, więc u mnie w domu nie ma wielkich przedświątecznych nawałnic, regularnie porządki są w modzie. Czy tylko przed świętami należy mieć czyste okna i czyste mieszkanie? Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam, halo. No dzień dobry Państwu. No dzień dobry Panu. No siedzę w tej chwili właśnie na działeczce, Będę szynki i kiełbasy. W międzyczasie łupię orzechy do tortu. A co z pasztetem? No do pasztetu oczywiście. Obowiązkowo warzywa. Aha, czyli tutaj już nie ma wątpliwości. Wszelkie, które będą w wywarze, tak? O, to znaczy karchewka na pewno seler może za bardzo potem zepsuć nam trochę smak, bo jednak jest za bardzo aromatyczny. A, czyli z celerem nie przesadzać, tak? Nie przesadzam. Bardzo panu dziękuję w imieniu pana doktora Grzyba. Czy lubię święta? Siedem trójek na początku 22. Panie Wiktorze, witamy. Halo? O, witam. Ja też oczywiście bardzo lubię święta, tylko chciałbym wskazać na pewien kontekst biblijny, w biblijny, ponieważ święta coraz częściej są podane presji... Market, marketingowej takiej sklepowej, tak? Marketingowej. Sklepowej, tak. I, i chodzi o to, że coraz, coraz, coraz rzadziej jest czas na święta, ponieważ no, trzeba pracować nawet święta. I przypomina mi się motyw wyjście z Izraelitów, z Egiptu, kiedy Młodzież chciał wypuścić przed faraonę Izraelitów, to powiedział, że właśnie chce Wyjść na pustynię, oddać Panu Bogu, no, no, spędzić tym czas, no, świętować, no, z Panem Bogiem tam. A co Faron powiedział, ten lud nie chce pracować, tylko zajmuje się bredniami. Jeżeli zaj zajrzymy do Księgi Wyjścia, czy, jak so czy drugiej Księgi Mariuszowej. Ten motyw, który śledzimy, to właśnie tak po, po, Faron powiedział. To chyba podobnie uważa pan Paweł piszący do mnie święta obecnie to event konsumpcyjny, obżarstwo, wydawanie pieniędzy, fałszywa dobroć pomiędzy ludźmi, która znika po świętach. Michał Górek, publicysta, felietonista. Ja bardzo lubię święta, ale lubię święta przed świętami, dlatego że ja muszę wszystko napisać na święta wcześniej, w związku z czym święta mam tak na ogół już Wielki Czwartek, to w zasadzie jest moja wielka noc, bo wtedy już mam wszystko zrobione i taką ulgę, że nic nie muszę robić. Same święta już jest dużo gorzej, ponieważ muszę zacząć pisać wszystko na poświętach, czyli w zasadzie mam dużo wcześniej już po świętach niż wszyscy pozostali, ale w ogóle samą ten, taką kulminację wypoczynku to lubię. Panie Bartoszu, hello. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Dzwonię z drogi właściwie. Chciałem powiedzieć, że skalisza, ale śnieg pada, w sumie nie wiem, gdzie jestem. W każdym razie, jeżeli chodzi o święta, mm -hmm. przez całe życie swoje takie, powiedzmy sobie to wczesne, takie. Uważałem, że święta są strasznie naciąganą sprawą. Tam ta choinka, no nie było, bo to święty Mikołaj. Jeżeli chodzi o te święta, które się teraz zbliżają, też uważałem to za jakąś strasznie naciąganą rzecz. Sprawa się zmieniła w momencie, kiedy przeszły na świat mojej dwie córki. Święta zupełnie nabrały innego, innego wymiaru, ale najbardziej święta poczułem w momencie, kiedy będąc w Anglii pewnego pięknego dnia przedem do pracy. Pracowałem w kuchni, mój kolega bardzo serdecznie kabir przyniósł polską białą kiełbasę, bo te sosyże angielskie absolutnie nie, nie leżało nawet koło kiełbasy, zjedliśmy do tego horse i, i który niby ma być chrzanem ale też chrzanem nie jest i zjedliśmy do tego jajka na twardo Aha. menadżer przyszedł i spytał co wy robicie, dlaczego nie pracujecie wytłumaczyliśmy mu, że mamy takie, taki zwyczaj właśnie z Polski zostawił nas i było to jedno z najgłębszych przeżyć, jeżeli chodzi o osiadanie wielkanocne. I w tym momencie, y, kiedy w Polsce y, celebrujemy to z, tak, z taką całą pełną pompą, prawda, ze święconką i, i, i tak dalej, no w tym momencie te święta mają zupełnie inny wymiar. Tutaj y, kilkoro słuchawcy dzwoniło i mówiło, że tak, że markety i tak dalej. Tak, ale... To wszystko tak naprawdę mhm. zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Jeżeli my się damy spędzić w ten tunel marketowy, to będą marketowe święta, ale jeżeli nie, to wystarczy biała kiełbasa, szan i pisanki. Czyli będą takie, jakie sami sobie je wymyślimy. 26 minut po południu pani Kinga. Oczywiście, że do pasztetu dodaje się gotowaną marchewkę, cebulę oraz pietruszkę. Taki jest najlepszy. Pani Aleksandro, witam. halą? Ja mam taką refleksję tak, związaną ze świętami, może niekoniecznie wielkanocnymi, ale w ogóle ze świętami i Bożego Narodzenia. Mówili słuchacze właściwie o jedzeniu i myślę, że że myślałam, że święta to jest jakieś lepsze jedzenie ale być może, że już w tej chwili nie myślimy o tym że to będzie lepsze jedzenie wpadłam na tą refleksję po opowieści pewnego starszego znajomego, który spędzał jako dziecko wojnę na wsi i była tam oczywiście okropna bieda, ale gdy przychodziły święta to rodzice starali się za wszelką cenę zapełnić Stół, żeby dzieci mogły zjeść coś sensownego. I wtedy matka powtarzała dziecku: no jedz, no jedz. Hmm. I od tej pory ten chłopak się pytał, mamy, a kiedy to będzie ten dzień? Hmm. Ten dzień, a jedz, a jedz. Aha. Więc myślę, że to już może w tej chwili Nie działa, tym niemniej życzę Wszystkim smacznego przy stole Wielkanocnym Pan Adam napisał dla mnie czas spędzony z rodziną Jest najcenniejszy na świecie, nie zastąpią mi go Żadne pieniądze, ani rzeczy materialne Przygotowania do świąt to również jest ten czas Spędzony z rodziną Pan Kamil, panie Kamilu no, Witam panie Kubo, witam. cieszę się, że się Dodzwoniłem pierwszy raz Jestem osobą wierzącą, katolikiem Tak jak z żoną i ten czas Świąt, ten czas triduum paschalnego, który można spędzić wspólnie z, rodzicą, z rodziną i w kościele. To jest najwspanialszy czas i o tyle fajniejszy to jest czas że od świąt Bożego Narodzenia, że nie ma chyba takiego wariactwa jeszcze przed Wielkanocą Nie można prawdziwie go przeżywać z rodziną, odpoczywać i Spędzić jakiś fajny czas też w kościele Pan Kamil napisał U, proszę Państwa, sprawa dodatków do pasztetu Komplikuje się nam bardzo poważnie Pan Kamil pisze tak Ja ostrzegam przed mieleniem warzyw Tylko miele cebulę smażoną z wątróbką Skutecznie skracają przydatność do spożycia pasztetu On po prostu szybciej kwaśnieje Czy lubię święta? Siedem trójek na początku 22 Panie Krzysztofie, dzień dobry Dzień dobry, Krzysztof Zolsztyna, witam. A ja bardzo lubię święta, ponieważ wtedy przychodzi zajączek i moje córki dostają prezenty. Poza tym bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem do trójki. Chciałbym życzyć wszystkim wesołych świąt i pozdrowić swoją rodzinę i współpracowników z firmy Ela Container Polska. Dziękuję, do Pan usłyszenia. Pan Paweł, do usłyszenia. Panu napisał, ja lubię sprzątać, bo utrzymuję porządek, więc nie mam tego wiele. Lubię gotować z natury, lubię świętować, bo po prostu lubię ludzi. Siedem trójek na początku 22. Czy lubię święta, panie Robercie? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mówię, ale tak naprawdę święta w tej chwili to większość ludzi spędza w sklepach i na zasadzie zastaw się a postaw się, a to nie o to chodzi w świętach, ani w tych wielkanocnych, ani w Bożonarodzeniowych. Tak naprawdę święta to są wszystkie te gdy chodzenie, adoro, adorowanie grobu, chodzenie do spajenki, To, To są prawdziwe święta, spotkanie się przy stole wspólna modlitwa przed Wigilią czy Zielenie no Dla mnie to, ta atmosfera siąd jest piękna. Nie sam tam są stół ginający się pod ilością potraw, bo to tak naprawdę dla mnie jest nieważne. Tylko samo to, że spędzam, spędzam święta z rodziną, z osobami, które kocham i cieszymy się z wspólnego adorowania tego czasu. Panie Renata komentujesz. spojrzałam do przepisu mojej teściowej, co to fenomenalne potrawy tworzy, również pasztę. Dwa dodawać, tak stoi napisane. Panie Tomaszu, bezwzględnie dodawać, pozdrawiam. A pan Mateusz, halo? Halo, witam, dzień dobry. Witam. Taka refleksja na temat świąt. Nieważne, co jest na stole, nieważne, gdzie tak kupiliśmy, czy to zrobiliśmy sami, ważne jest, co się będzie robiło, jak się odejdzie od tego stołu. Dlatego, żeby większość z nas Przeniesie się na kanapę i włączy telewizor. Ja proponuję w te święta nie włączać telewizora, internetu, tylko po prostu zostać przy tym stole i porozmawiać z rodziną. Dziękuję bardzo. Krzysztof Skiba, muzyk. Posłuchajmy święta to jest ten okres, kiedy możemy być razem z rodziną i troszkę zwolnić tempo w takiej świątecznej atmosferze. I także jest to wspaniała, niesamowita tradycja. Te wszystkie pisanki, kursacki, to wszystko towarzyszy świętom wielkanocnym. Jest bardzo zabawne i wydaje mi się, że dobrze wpływa na nasze poczucie humoru i na uśmiech. Ja święta zawsze staram się spędzać intensywnie, zwiedzając ciekawe miejsca. W tym roku jadę do Mediolanu razem z rodziną i będziemy chodzić po tym liście. 29 minut pozostało do 13. Andrzej Poniedzielski jest moim gościem, poeta, prozaik, od prozy życia, ale i od święta, czasem określany mianem szybki jak błyskawica. Witam, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. U pana to zapewne wszystko zapięte na ostatni guzik. Zakwas mhm. dawno gotowy, a mycie okien, pranie firan już dawno za panem? Pewnie tak, tak sądzę z mojego. Wobec tego samopoczucia To już mam to za sobą tak? A co pan sobie myśli, kiedy pan słyszy Rodzinny charakter świąt rodzinny Z tego, charakter z tego świąt. Wniosku, że bez rodziny Nie mają charakteru Nie, ja bym właściwie W tej tezie przeczył lekko To znaczy zachwiałbym nią Że tak powiem troszkę proszę, proszę chwiać ku naszej Ku naszemu zainteresowaniu znaczy, ja na temat rodziny w ogóle mam dość złośliwe zdanie i nawet kiedyś przepływie jakiejś takiej niechęci napisałem coś takiego, że rodzina mm -hmm. jest to grupa osób związanych z tajemnicą, że klucz jest pod wycieraczką. <śmiech> I, <tam. śmiech> Ale odwołuje tę definicję na okres świąt a i też w okresach międzyświątecznych mi się zdarza odwołać. Ja bym tu dlatego tak może zachwiewam tą rodzinnością, że myślę, że te święta, szczególnie te wielkanocne, te takie wiosenne święta, powinny żebyśmy mieli chociaż godzinę dwie dla siebie samych, bo to jest taki moment, kiedy wszystko się budzi do życia mhm. budzimy się i my i powinniśmy ze sobą porozmawiać, mówię o bardzo intymnej sytuacji sam na sam ze sobą o, to jest wyzwanie czasem, niekoniecznie, niekoniecznie chętnie podejmowane. Wiem, wiem, ale to, to nie wyklucza rodzinności tych świąt, tylko żeby znaleźć chwilę czasu. Myślę, że to jest taki moment ważny, bo to trzeba nazbierać pretekstów do dalszego życia na te wioski. No i odwagi, odwagi do takiej rozmowy. A muszą, odwagi, mieć, tak. muszą mieć rodzinny charakter? Pytam, bo niektórzy na ten charakter narzekają. Nie każdy mhm. lubi na przykład wujka Mietka, który znowu opowie ukochany żart. A no tak. I to dokładnie ten sam, co opowiedział na Boże Narodzenie. Tak, tak. I z tym samym animuszem. <śmiech> <gasnąnym śmiech> muszę. Od lat. Nie, no to tak. No stąd się wzięła ta... Moja definicja złośliwa rodziny, może z powodu wujków mieczków. Może Ale tak. Myślę, że to jest taki moment bardzo naturalny. Jesteśmy częścią przyrody. Przyroda, jak spojrzeć, się budzi do życia. Interesują się sobą e, zwierzęta i ptaki. Kwiaty interesują się słońcem. Więc myślę, że my w, w tę rodzinę jakoś tam wpisani też powinniśmy się nią zainteresować, ale bym namawiał do samotności w a wie pan, żeby... wie pan, że tylko połowa Polaków planuje przedświąteczne sprzątanie to Aha. jest moim zdaniem szalenie taka pozytywna, optymistyczna wiadomość, bo, bo z tego wynika, Aha. że ta druga połowa no nie jest obciążona tym smutnym obowiązkiem no tak. pozostaje zazdrościć Zoszczęć. Ja mam tak zorganizowany system swój, że możliwe, że jestem ani w pierwszej, ani w drugiej, bo ja porządki zawsze planuję na poświętach. A. Tak, takie wokół siebie. Jak już to wszystko się przetoczy, mhm. to wtedy na spokojnie można porządkować myślę. Czyli z tego Czasem mi się to nawet udaje. Z tego wnioskuję po tej naszej krótkiej, a czy pouczającej przynajmniej dla mnie rozmowie, że Pan Święta jednak pewną sympatią darzy, choć jest to y, sympatia powiedzmy sobie nienachalna. Tak, darzę. Darzę, darzę sympatią. W przysłowie lubię bym się zastanawiał, bo to już jest poważne, emocjonalne wyznanie, mhm. ale, ale darzę sympatią, tak, nienachalną. A te zwyczaje, te zwyczaje świąteczne, przy okazji świąt nie uwodzą pana, to wiadro z wodą wylane na głowę nie ma uroku? Ma, tylko, że dla jednej zdaje się z osób. To się tak. <ślad> tak to jest wymyślone. <ślad> tak to jest wymyślone. S tak. no, na tym polega zabawa. No Ta. tak, to ja nie przypadkowo do tego wiadra <ślad> nawiązuję, bo zastanawiam się i bardzo chciałbym to wiedzieć, gdzie w tym roku będzie pan operował, to znaczy świętował w śmigu z dymgus. Pytam, bo chętnie bym pana obejrzał z cebrem w pogoni za okolicznymi dziewczętami. <śmiech> Moim zdaniem bym nie zdążył w wieku, a i też temperamentu ale, ale to pani Ewa, moja wydawczyni ukochana, wpadła na ten wątek i ten komentarz, bo powiedziała, że znając pana prędkość, może pan poprosi, żeby nie uciekały Albo poczekać, aż wrócą no. <śmiech> Tak jest, wrócimy do rozmowy Dobrze. Andrzej poniedzielski jest moim gościem, a spotkamy się raz jeszcze przed trzynastą. Pani Anna komentuje, ale za to z warzywami Pasztet jest lżejszy i słodszy Delikatniejszy, bardziej puszysty A skoro taki właśnie jest, to nie ma szans Aby się zepsuł 7 trójek na początku 22 Za, a nawet przeciw Witam pana panie Macieju, halo Dzień dobry Dzień, Dzień dobry trójkowiczom również Panie redaktorze, dla mnie najważniejsze w święta jest to kiedy siądziemy, siądziemy wszyscy przy stole i kiedy patrzę na twarze, które siedzą przy fajnym jedzonku i wracam myślami, co było rok wcześniej, okazuje się, że przy tym stole znów wszyscy się odliczyli. Te same twarze, mm -hmm. może bardziej rok starsze, ale również są i te, które są małe, latające, małe antki, małe bartki. I to jest takie piękne, że możemy znów siedzieć razem, w swojej rodzinnej atmosferze. Stół ważny, ale atmosfera najważniejsza. Bardzo dziękuję. Pana, panu dziękuję. Pozdrawiam. Pan Krzysztof, witam pana. Halą. No Ja tak chciałem dodać. Ja już się wyleczyłem paręnaście lat temu z religii chrześcijańskiej. Tak jak mówiłem, jestem wyznawcą światowida, czyli tej pierwotnej religii, która została siłą i gwałtem zniszczona, słowiańskiej, aryjskiej religii. Mhm. Ale nie należę do żadnego kościoła, bo też nie są dla mnie wiarygodne. Otóż... Jeszcze niedawno mogliśmy sobie pozwolić na naiwne zachowania takich ideologii, pacyfistycznych, jak nastawianie drugiego policzka w chrześcijaństwie. Ale państwo tego nie reprezentowało. Była mocna armia, byli, mieliśmy bardzo mocnego w, w stróża w postaci potężnej Rosji i dlatego te zagrożenia, które dzisiaj stoją i wchodzą i osiedlają się, kolonizują Polskę, kradnąc tam Kasprowy, o którym wczoraj wspomniałem, nie były zagrożeni. Mówimy, po prostu w takiej nieświadomości, ale państwa. To było pragmatyczne. Dzisiaj, kiedy państwo jest pozorem, gdzie Unia Europejska nam po prostu rozwaliła państwo, jest, jest używana, nie możemy sobie pozwolić na takie zdurnienie. Jedźmy wszyscy na Kasprowy i brońmy go po prostu. I już zobaczmy, zazdroszczę panie Krzysztofie i, już, i, zazdroszczę, i zobaczmy... już, zazdroszczę, już zazdroszczę pańskich rozmów przy świątecznym stole. Pan Józef jeszcze. Panie Józefie, witam. Halo. Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu. Zdrowych, spokojnych świąt życzę panu i słuchaczom trójki jak również Radia Maria. Bardzo proszę. Jeśli będzie okazja, z przyjemnością przekażemy pan Sławomir jeszcze. Panie Sławomirze? Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. Do pańskiego zdziwienia, że tylko połowa z nas zaplanowała porządki na święta, mm -hmm. jest to dość oczywiste jak spojrzymy na statystykę, że połowa z nas to są panie i to one z pewnością te porządki zaplanowały to i jest... dlatego tak to wynika. To jest rzeczywiście yy, prawda, że Mm, osoby sprzątające to najczęściej są Panie, to również wynika z tego sondażu Pan Paweł, panie Pawle, halo Dzień dobry, witam Dzień dobry. Paweł z tej strony ja chciałem poruszyć takie dwie kwestie, jeśli chodzi o święta Oczywiście bardzo lubię święta I pierwsza kwestia to jest taki wymiar fizyczny I Ponieważ mieszkam we Wrocławiu To jest prawie 500 kilometrów od mojego domu rodzinnego Dlatego święta są dla mnie Fajną okazją do spotkania się z rodziną Natomiast ten drugi wymiar to taki wymiar duchowy I właśnie wczoraj w nocy byłem na tak zwanej nocy koncesjonału mm -hmm. Gdzie stałem ponad dwie godziny w kolejce do spowiedzi Razem z może setką innych ludzi Którzy tak jak ja właśnie chcieli się wyspowiadać przed świętami I chciałem powiedzieć, że to jest takie budujące Że tylu ludzi pragnie też zadbać o to Żeby dobrze się do tych świąt przygotować od tej strony duchowej I chciałem jeszcze powiedzieć, że podczas tego mojego czekania Cały czas dochodzili kolejni ludzie tak że ta kolejka praktycznie wca wcale się nie zmniejszała i w zasadzie do domu wróciłem już po północy właśnie zostawiając za sobą kościół pełen ludzi. Pani Marta napisała umówmy się, pasztet i tak nie poleży długo, więc można do niego wrzucić te warzywa. Pan Karol Panie Karolu? Dzień dobry Dzień dobry Na wstępie, bo nie wiem czy mi nie zerwie się zdać, chciałem wszystkim wesołych świąt życzyć panu również. Ja bym chciał zwrócić uwagę, bo ja jestem ateistą z krwi i kości, nam rodzice z bratem zostawili wolną drogę, czy się będziemy nawracać, czy nie. Mój brat się nawrócił, ja niekoniecznie. Dla mnie zawsze święta to były po prostu dniem wolnym od pracy, z niczym więcej się nie kojarzyły. To się troszkę zmieniło, kiedy poznałem moją żonę, jak urodziły się nam nasze dzieci Zmieniło się jeszcze bardziej właśnie może na tą sferę chciałbym zwrócić uwagę, żeby nie myśleć o świętach przez pryzmat, czy mi się podobają, czy uznaję za sensowne, czy nie, tylko jak odbiera to drugi człowiek, bo wiem, że dla takich dzieci, czy dla ludzi głęboko wierzących święta są ważne i może po prostu uszanujmy to innie niż czymś świąt innym. Ktoś napisał, nienawidzę świąt, każdych, nuda żarcie telewizor, nic nie można zrobić, bo święta, ale już dwa tygodnie wcześniej z nikim się nie można spotkać, bo do świąt się przygotowują, a potem dwa tygodnie potem odpoczywają po świętach, a zaraz będą następne święta. Pan Piotr, halo? Panie Piotrze, tymczasem Karol Okrasa, kucharz, autor telewizyjnych programów o tematyce kulinarnej. Lubię święta każdej, bo po pierwsze to jest ten magiczny czas, kiedy możemy przypomnieć sobie o staropolskich zwyczajach w polskiej kuchni. Po drugie możemy celebrować, świętować, liście po królewsku, jeśli chodzi o kulinaria. A po trzecie, to ważne, to czas dla mnie dosyć istotny, bo spotykam się z całą rodziną, a w racji jak gdyby, obowiązków tego czasu jest bardzo mało, więc dlatego. Pani Agnieszka, ja tam lubię sprzątać. Można pozbyć się wszystkich negatywnych emocji i codziennych frustracji. Pani Iwono, halo? Dzień dobry. Dzień dobry Pozdrawiam serdecznie całe współprójki I życzę właśnie spokojnych y, Rodzinnych świąt y, Chciałam właśnie powiedzieć y, Na temat y, Świąt i, I znaczenia ich w moim życiu jest, mm. Przede wszystkim są to święta rodzinne Dla mnie osobiste, osobiście i myślę, że powinny być dla wszystkich, bo spotykamy się i powinny być te święta w, w pokoju, bez żadnych kłótni, tak jak święta Bożego Narodzenia. To jest wymiar duchowy, taki emocjonalny, a dla mnie święta kojarzą się, może to tak trochę nie dla wszystkich wiadomo, bo niektórzy mówią, że dość świętami, mam święt dość i tak dalej wyleczony jestem, bo nie yy, myślę, że po prostu jest wymiar duchowy też w tym sensie, że yy, yy, Jezusa jako tego, który jest barankiem jak wkładamy tutaj na stole prawda, owie, yy, owieczki czy baranki kurki czy zajączki to jest to yy, wymiar taki duchowy jest to baranek Boży, który zmarł yy, żeby zgładzić grzechy baranek Boży, który gładzi grzech świata zgładził grzechy wszystkich ludzi i, I wiara w niego no to jest wiara po prostu, która daje życie wieczne. No. Która pani, jak słyszę, pomaga. Za kwadrans godzina trzynasta. Siedem trójek na początku dwadzieścia Czy lubię święta? Pani Wioletto, halo? E, dzień dobry. Dzień dobry. Lubię święta, ale z całych sił staram się nie dać zwariować, nie dać zwariować się na punkcie porządków świątecznych, mm -hmm. na punkcie zakupów. Dla mnie święta to ma być czas odpoczynku, relaksu i bycia z rodziną, także... W ten sposób staram się świętować i tego życzę wszystkim słuchaczom. Nie dajmy się zwariować. Pani Elżbieta napisała, dziękuję pani, w sprawie pasztetu oprócz rady, że mielimy wszystko, istotna jest też liczba mieleń. Muszą być co najmniej cztery mielenia zdaniem słuchaczki. Wtedy masa jest pulchna, jednolita, a wręcz aksamitna. Udanych świąt dla wszystkich. Panie Piotrze, tu trójka, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jest a no, uważam, że może by tak dać sobie spokój z tymi przygotowaniami do świąt, Z jest trochę roboty. No jest. Weselej to traktować, ja może tak bezstronnie trochę. No, no. Czy, mamy zresztą w rodzaju socjalizmu, A gdyby od Unii Europejskiej, teraz od Zachodu tym razem. No to jest tak troszeczkę niemodne może już teraz. No a z, z jednej strony no, ja telefonuje w Pomorza. Mhm. To, no, można by życzyć na jastra. Po prostu na no, wszystkiego e, najlepszego pokoju, rozbrojenia e, Ukrainy, Polski, Niemiec okazji. No, e, może coś do, do tradycji, nawiązując bardziej może pogańskie lekko. No, może jednak e, smacznego jajka, ale te jajka jeszcze, tra, tra, tradycyjne nie są modne. No tak, przy modne, czym, przy laty, czym... polskowe Zastanawiam się, czy wszyscy przyjmą z radością te życzenia rozbrojenia Pani Diano, witam, halo Dzień dobry, Dzień jestem najważniejszy rozmówca, bardzo rzadko jeżdżę do domu Więc święta dla mnie są takim okresem, gdzie mogę spotkać się z rodziną I w sumie całe to jedzenie, pasztety nie są ważne I zawsze u mnie były skromne święta Żałuję tylko, że taka pogoda jest nieciekawa Dziękuję bardzo Pan Jerzy, panie Jerzy, halo może za chwilę. 12 minut do trzynastej. Siedem trójek na początku 22. O, chyba już jest. Pan Jerzy, halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. Paniąś. No więc ja święta widzę w ten sposób, że właściwie powinniśmy postawić na duchowość. Odrzucić powinniśmy wszystkie sprawy materialne. To, co jakby związane jest z całym tym zabieganiem wokół świąt, a postawić właśnie na duchowość i i na drugiego człowieka i jakby na pogodzenie się z nim, bo, bo myślę, że każdy z nas yy, no ma gdzieś tam po prostu jakby, no ja na przykład ja powiem o sobie, bo ja na przykład z rodziną nie za bardzo żyję, tak, tak troszeczkę na bakier i chciałbym mhm. się z nimi pogodzić, ale proszę sobie wyobrazić i chciałbym tu wszystkim powiedzieć wokół, co się dzieje, ta rodzina nie chce się ze mną pogodzić. A próbował, to jest, próbował tak, pan, rozumiem tak? Tak, próbowałem oczywiście, a, hmm. ale oni nie chcą, nie odpowiadają. Także i to jest takie trochę dla mnie bolesne i takie, z czym no nie, nie za bardzo mogę się pogodzić, ale święta jakby, no, no, no, no mogłyby mi w tym pomóc, tak? Pewnie tak, ale może coś jeszcze, panie Jerzy, czego panu bardzo gorąco życzę. Może w tej sprawie coś jeszcze się zmieni. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu... No witam serdecznie, Witamy. pozdrawiam Dla mnie święta to jest część Taka powiedzmy duchowa I część ta, nie wiem, fizyczna tak to nazwijmy Część duchowa tak e, Powiedział jeden ze słuchaczy Tam dziękujmy Bogu Za to, że przed Bożym Narodzeniem Dziękujmy za to, że, że, że Mamy co jeść, prawda, pomódlmy się Dla mnie święta są, można powiedzieć Codziennie, ja dziękuję Bogu codziennie Za to, że żyję, za, za to, że jem Gdyż Bóg dla mnie jest e, jak gdyby chlebem codziennym, a nie tylko od święta. A jeżeli chodzi o część, tą, powiedzmy, bardziej fizyczną, czyli leniuchowanie, mhm. e, lubię sobie po prostu pospać, pobyć z rodziną. Przy czym dla mnie rodzina to jest żona i dwoje dzieci moich kochanych, a tam rodzeństwo, mama, to jest taka troszeczkę jakby dalsza się zrobiła. Ja im powiedziałem, że kiedyś tam przed Bożym Narodzeniem, kochani, wy macie 360 dni na to, żeby mi odwiedzać a nie nagle w święta wszyscy zjedziecie im się do domu, prawda? Przez cały rok się nie odzywacie, tylko nagle na święta mi się jak gdyby e, e, e, zwalicie, nadrudzicie i potem nie ma komu zmywać. I oni po prostu mnie odwiedzają w ciągu roku częściej. Rozumiem. Pani Dzień. Katarzyna jeszcze. Dajmy szansę innym słuchaczom. Pani Katarzyno, witam. Dzień dobry. Witam Dzień serdecznie. dobry. Pozdrawiam z Krakowa i ja chciałabym złożyć trochę inne życzenia świąteczne, właśnie z za zakupów i przygotowuje się powoli do świąt zwanych Pesach i nawiązując do tego, co słuchacze mówili, co mi się udało usłyszeć, Pesach to święta żydowskie, polegające na po upamiętnieniu przejścia z Egiptu, z niewoli egipskiej do czegoś, co nazwalibyśmy wolnością. Myślę, że chrześcijańskie święta Wielkiej Nocy to też coś o przejściu z jednego życia do drugiego, więc wszystkim życzę, żeby się udało przejść tak zwaną suchą nogą i żeby państwo byli szczęśliwi. Niczego wam nie brakowało. Bardzo dziękujemy. I żeby nam się troszeczkę ta pogoda polepszyła. Oby. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie. 9 minut do trzynastej Małgorzata Domagalik. Redaktor Naczelna Miesięcznika Pani. Lubię święta, ale wtedy, kiedy święta są świętami. Lubię takie święta, kiedy mam takie poczucie déjà vu i widzę swój rodzinny dom i wiem... Jak było przy stole, co się mówiło, kto przy nim siedział, co było ważne, co było nieistotne. Święta to dla mnie wszystkie zapachy, klimaty, to wspomnienia niestety o ludziach, których już nie ma, ale przede wszystkim taka wiara w to, że w życiu ma jednak sens to, co jest powtarzalne i to, co warte jest tego, żeby to powtarzać, bo wtedy tych wszystkich osób, które z nami już nie ma, się nie zapomina, one z nami są i wtedy święta są takie wzmacniające, są po coś, żeby wiedzieć, że jednak po coś się na tym świecie jest i takie święta lubię, ale nie lubię takich świąt, które mają być super nowoczesne, mają być ala amerykańskie, ala jakieś. Myślę, że święta muszą być po swojemu, tak jak zawsze było i wtedy na pewno jest jakaś w tym duża wartość. Niestety, i tu sama nie jestem bez grzechu, często się zdarza, że jednak te święta w jakimś tam stopniu już coraz rzadziej przypominają te, za którymi się tak naprawdę tęskni. Siedem minut pozostało do trzynastej. Ponownie na antenie moi goście, pan dr Tomasz Grzyb, psycholog społeczny Uniwersytetu Polski, pan Andrzej Poniedzielski, poeta. Witam panów. Dzień dobry, dzień dobry. Czy lubię święta? 66% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 34% odpowiada, że nie. Ile panowie zjedzą jajek w święta? Pan poniedzielski. Ma pan takie plany określone już? Co do sztuki, nie, ale wiem, że bardzo dużo, ponieważ całe, całą młodość moją karmioną mnie wiadomością naukową, że one powodują. Cholesterolowe jakieś kłopoty. Jakieś. No, podwyższają cholesterol, ale to co, co kilka lat zdaje się, że ta teoria zmienia się, że podobno A, nie jest aż tak źle. Właśnie niedawno usłyszałem, że, że bynajmniej, ale nie. A Pan, nie podwyższają. pan Tomasz? No ja po raz kolejny powiem, że nie liczy się ilość, a jakość i nie jest ważne ile się tych jajek y, zje, ale jakiego będą koloru. Na terenie opolszczyzny mamy taki cały system barw, które coś oznaczają. Jeśli otrzymuje się jajko na przykład od y, kobiety, to jeśli ono jest y, czarne, to znaczy, że można mieć dosyć poważną nadzieję na to, że y, związek zostanie skonsumowany. Więc y, z, z duszy serca życzę panu Andrzejowi samych czarnych jaj w tym Hmm. W takim razie wzajemnie. <laughs> Przeciętny Polak zje 10 jajek podczas świąt na Wielkiej Nocy. Najczęściej będą okraszone majonezem i szczypiorkiem. Tak deklaruje przynajmniej 76%. Panowie kulinarnie bez czego nie, wyobrażacie, nie wyobrażają sobie panowie świąt? No ja muszę ja... powiedzieć... Że... Proszę bardzo. bardzo proszę. Pan... Ja muszę powiedzieć, że taką rzeczą, która mnie się bardzo wyraźnie ze świętami y, y, Wielkiej Nocy wiąże, jest szynka. Głównie dlatego, że wychowywałem się w okresie tzw. Tak gospodarki niedoboru i ja byłem głęboko przekonany, że taką tradycyjną potrawą na Boże Narodzenie jest karp, natomiast na, y, na Wielkanoc jest szynka, bo jadło mm -hmm. się zasadniczo raz w roku. I stąd jestem do niej y, bardzo sercowo przywiązany. E, natomiast drugą potrawą, bez której nie wyobrażam sobie świąt Wielkiej Nocy, jest coś, co i moja teściowa. I nie mówię tylko dlatego y, o tym, że dobrze jest mieć właściwe relacje z teściową. No i nie. że Pana zdrowie niebawem od teściowej troszkę będzie zależeć? Prawda. Nie, prawda to święta. Y, jest to taki tarty ser z czosnkiem. Rzecz y, przepyszna, niewywale kaloryczna, ale no, jako się rzekło, albo mamy rzeczy smaczne, albo zdrowe. Panie Andrzeju, a może żurbarsz? Czy jest tym taką potrawą, zupą, która najczęściej, y, pewnie nam się kojarzy z tymi świętami, tak. czyż nie? Trafione. Tak? Trafione. Bez tego barszczu nie wyobrażam sobie. A, no to... Żuru, czy też nie wyobrażam sobie. No a, to tutaj Pana złapię. A rozróżnia Pan barszcz biały od żuru? Myślę, że tak. Dobrze, to wszyscy wiemy, że podpowiem żur z zakwasu na mące żytniej razowej a tak. jest m, ponoć ostrzejszy, a barszcz z mąki... Przenej. Jak pan to już wie, to z taką wiedzą będzie pan mógł błysnąć w towarzystwie. Będę mógł na łonie rodziny błysnąć. Kto jak wie, powiem, może. Po, ale pod koniec im powiem, co jedzie. <śmiech> Kto wie, może to zrobi wrażenie. <śmiech> może tak. Ja mogę podpowiedzieć panu Andrzejowi, jak zrobić wrażenie na, na rodzinie, otóż no? tropiąc no, tym rodzaju. To wystarczy tak naprawdę, że przyjdzie bez wątpienia, natomiast można to powiększyć w znacznym stopniu, otóż tropiąc różnego rodzaju smaki można popisać się wiedzą historyczną otóż nie wiem czy panowie zdają sobie sprawę z tego, że jedzenie chrzanu w okresie świąt Wielkiej Nocy jest umotywowane biblijnie otóż w Biblii w Starym Testamencie jest fragment mówiący o tym, że Izraelici wychodząc z ziemi egipskiej mieli spożywać baranka z kwaszonym niekwaszonym i gorzkimi ziołami i kiedy się człowiek wczyta bardzo uważnie w tego Hagadę na Pesach, czyli w specjalną książeczkę, która mówi Żydom, jak należy Pesach obchodzić, to okazuje się, że tymi gorzkimi ziołami jest właśnie chrzan. A więc pewnie w ogromnej większości nieświadomie my wyraźnie do tego nawiązujemy, jedząc, jedząc wielkanocne śniadanie. Warto taką anegdotą, myślę, błysnąć. Mam nieodparte wrażenie, że jednak mimo wszystko troszkę pana Poniedzielskiego udało nam się natchnąć dzięki panu Tomaszowi natchnąć tym świątecznym muszę. Ogromnie. Właśnie może z pomocą tej szynki, której jestem również wyznawcą i jest symbolem dla mnie tych świąt, bo w podobnych czasach się wychowywaliśmy z panem i... E, e, przy I okazji jeszcze... O tym się okazuje, że ja przez cały rok się zachowuję bardzo biblijnie <grywa> z, <grywa> z tym szanem a propos pasztetu, nie wiem czy pan słyszał panie Tomaszu, ale tak, e, jestem zbudowany. podpowiedzi całe mnóstwo tak także nic tylko mielić e, jest okazja, panowie, pan Tomasz wprawdzie już składał by złożyć życzenia świąteczne jeszcze kilka sekund nam pozostało korzystamy panie Andrzeju z okazji czy okazję przegapiamy? z okazji do życzeń? tak Kładam, życzenia serdeczne bardzo, ale i uprzejme. Do tego stopnia. <głos> tak, żeby to była rodzaj spokojnej radości. Coś takiego. No myślę, że. To ja widzę, że nie tylko animusz panu się udzielił, ale także taka odświętna atmosfera. Nawet jakiś zaczątek optymizmu. Coś takiego wyczuwam, ale nie wiem, czy na tym można coś budować. Zobaczymy, proszę zatelefonować jakoś w tygodniu. Dobrze, ja to sprawdzę. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Pan Andrzej Poniedzielski, pan doktor Tomasz Grzyb. Wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję bardzo. Prawdziwych świąt. A panom i rodzinom, państwu również, choć my spotkamy się a jeszcze jutro po godzinie 16.00. program trzeci Polskiego Radia. What did you Keep on smiling, baby. What went right? What went wrong? Was it the story? I was in the song. Was it overnight or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Zapraszamy do reklamy. Jeśli każdego dnia w roku zbiorę reklamówkę śmieci, to będzie. Niezły wynik! A jeśli ja się przyłączę, to zbierzemy dwa razy więcej! A jeśli przyłączy się każdy, kto idzie na spacer lub wycieczkę, to śmieci przestaną się mieszpecić! Poczuj czystą satysfakcję! Przyłącz się i zbieraj śmieci przez cały rok! Każdą reklamówkę dopisz do licznika na stronie 365 reklamówekśmiecipl Organizatorem kampanii Nie bądź jednorazowy jest Fundacja Ekologiczna Arka. www.fundacjaarka.pl. Kampania sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Żegnamy reklamy.